Rozdział 44. Moroni nakazuje Lamanitom wybrać pomiędzy przymierzem pokoju a śmiercią. nasz odrzuca jego propozycję i ponownie walczą. Armię Moroniego pokonują Lamanitów. I stało się, że Nefici zaprzestali rozlewu krwi i odstąpili od nich. I Moroni powiedział do Zarachem naszu, nie chcemy przelewać waszej krwi. Wiesz, że jesteście w naszych rękach. A mimo to nie chcemy Was zabić. Nie walczymy z Wami dla przelewania Waszej krwi i zagarnięcia władzy, ani też nie pragniemy niczyjej niewoli. To nie jest naszym, lecz Waszym celem. W tym celu przyszliście walczyć z nami, będąc gniewni na nas z powodu naszej religii. Teraz widzisz z Arechem Naszu, że Pan jest z nami i że wydał Was w nasze ręce. Chcę, abyś zrozumiał, że tak nam się stało za przyczyną naszej religii i naszej wiary w Chrystusa. Widzisz teraz, że nie jesteście w stanie zniszczyć tej naszej wiary Widzisz teraz, że jest to prawdziwa wiara w Boga i że Bóg wspomoże, podtrzyma i zachowa nas Jak długo będziemy Mu wierni, oddani naszej wierze i naszej religii I nigdy Pan nie pozwoli, abyśmy zostali zniszczeni, jeśli nie popadniemy w grzech i nie będziemy postępować wbrew naszej wierze a teraz z Rachem naszu w imię tego wszechmogącego Boga, który wzmocnił nasze ramiona, że was przemogliśmy w imię naszej wiary, naszej religii, naszego kościoła, w imię naszych praw czczenia Boga. W imię opieki, która jest naszym obowiązkiem wobec naszych żon i dzieci W imię wolności, która wiąże nas z tą ziemią i krajem W imię zachowania świętego Słowa Boga, któremu zawdzięczamy całe nasze szczęście i wszystko, co jest nam drogie I to nie wszystko, gdyż także w imię wszystkich waszych pragnień, by żyć Nakazuję ci, abyście oddali nam swą broń a nie przelejemy waszej krwi i darujemy wam życie, jeśli pójdziecie swoją drogą i nie powrócicie, by walczyć z nami. Jeśli jednak tego nie uczynicie, jesteście w naszych rękach i rozkażę moim ludziom, aby was zaatakowali i zadali wam śmiertelne rany, abyście wyginęli. Wtedy zobaczymy, kto będzie miał władzę nad tym ludem i przekonamy się, kto znajdzie się w niewoli. I gdy zrechem nasz to usłyszał, Wystąpił i oddał swój miecz, bułat i łuk Moroniemu i powiedział mu Oto moja broń, oddamy wam naszą broń Ale nie zgodzimy się złożyć wam przysięgi, gdyż wiemy, że jej nie dotrzymamy Ani my, ani nasze dzieci Weźcie więc naszą broń i pozwólcie nam odejść w puszczę W przeciwnym wypadku zachowamy nasze miecze i zginiemy albo zwyciężymy Oto nie należymy do waszej wiary Nie wierzymy, że to Bóg wydał nas w wasze ręce Uważamy, że to wasza przebiegłość Uratowała was od naszych mieczy To wasze pancerze, tarcze i hełmy Zachowały wam życie I gdy nasz skończył mówić Moroni zwrócił mu miecz i inną broń Którą od niego otrzymał i powiedział Skończymy tę walkę Nie mogę odwołać tego, co powiedziałem I jak Pan żyje nie odejdziecie bez złożenia przysięgi, że nie powrócicie, by z nami walczyć. Jesteście w naszych rękach i jeśli nie przyjmiecie warunków, które Wam zaproponowałem, przelejemy Waszą krew na tej ziemi. I gdy Moroni wypowiedział te słowa, Zerahemnasz wziął z powrotem swój miecz i rozgniewany na Moroniego rzucił się naprzód, aby go zabić. Ale gdy podniósł miecz do uderzenia, jeden z żołnierzy Moroniego przybił mu miecz do ziemi, że złamał się przy rękojeści. I uderzył też Zerechemnasza mieczem, ścinając mu skalp, który spadł na ziemię. I Zerahemnasz wycofał się z nich pośród swoich żołnierzy. I stało się, że żołnierz, który stał obok i ściął skalp z nasza, podniósł ten skalb z ziemi, trzymając za włosy, wbił na ostrze miecza i wyciągnąwszy w ich kierunku zawołał. Jak ten skalb, waszego wodza upadł na ziemię, tak samo wypadniecie, jeśli nie oddacie swej broni i nie odejdziecie przystąpiwszy do przymierza pokoju. I strach ogarnął wielu, gdy usłyszeli te słowa i widzieli zatknięty na miecz skalb. I wielu wystąpiło Złożyło swą broń u stóp Moroniego I przystąpiło do przymierza pokoju I tym, którzy przystąpili do przymierza Pozwolono odejść w puszczę I stało się, że nasz był rozgniewany I podburzył resztę swych żołnierzy Aby z większą mocą walczyli z nefitami I Moroni był gniewny z powodu uporu Lamanitów Dlatego rozkazał swoim ludziom Aby na nich uderzyli i zabijali ich i stało się, że zaczęli ich zabijać. I lamanici walczyli swymi mieczami ze wszystkich sił, ale ich obnażona skóra i odsłonięte głowy były narażone na uderzenia ostrymi mieczami nefitów, przebijani, padali więc od ciosów. I nie mogli się długo opierać nefitom, padali więc, jak to przepowiedział żołnierz Moroniego. I nasz, widząc, że bliska jest ich zupełna zagłada Wołał do Moroniego ze swymi ludźmi, że zawrzą z nimi przymierze I nigdy więcej nie przyjdą z nimi walczyć, jeśli darują im życie I stało się, że Moroni rozkazał, aby przerwano żniwo śmierci I przyjął od Lamanitów broń, a gdy zawarli z nim przymierze pokoju Pozwolono im odejść w puszczę I nie zliczono poległych, bo tak wielka była ich liczba i wielka była liczba poległych zarówno po stronie nefitów, jak i lamanitów. I stało się, że wrzucili ciała poległych w wody Sidonu i nurt rzeki poniósł je do morza i spoczywają w głębinach morza. I armie nefitów, to jest z Moroniego, powróciły i nefici powrócili do swych domów i na swoje ziemię. Na tym kończy się osiemnasty rok panowania sędziów nad nefitami i jest to koniec zapisu almy na płytach nefiego.